Cześć Witam wszystkich bardzo serdecznie i niezwykle ciepło Mamy grudzień, więc na pewno przyda nam się trochę ciepła Dostaję od was bardzo miłe wiadomości Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za maile, za komentarze, za wiadomości na facebooku Niektórzy z was przysłali do mnie nawet swoje nagrania Dziękuję bardzo, to zupełnie jak prezent pod choinkę Bardzo lubię dostawać od Was nagrania I z przyjemnością je prezentuję w moim podcaście Robicie wielkie postępy w nauce języka polskiego I to mnie bardzo cieszy Zawsze jestem bardzo ciekawy, jakie robicie postępy Dziś chcę zaprezentować Trzy nagrania, które ostatnio dostałem. Każde nagranie przyszło z innego kraju, ale każdy z Was mówi bardzo dobrze po polsku. Jestem pod wielkim wrażeniem. Pierwsze nagranie dostałem od Joshuły. Nie wiem, czy mogę odmienić to imię po polsku. Powiem po prostu od Josha który mieszka w Stanach Zjednoczonych. Za chwilę posłuchacie, jak mówi Josh i pewnie zdziwicie się, bo Josh mówi, że to jego pierwsze nagranie po polsku. Come on, Josh, to niemożliwe. Mówisz za dobrze jak na pierwszy raz. Mówisz wolno, ale to nie jest żaden problem. Mówisz wyraźnie i bardzo podoba mi się melodia zdań. Akcent, z jakim mówisz. Dobra robota, Josh. Sami posłuchajcie, co powiedział Josh. Cześć, Piotr. To jest Josh. Co słychać u Ciebie? Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Nazywam się Joshua Kaplewski, ale ludzie zwykle nazywał mnie Josh. Mam na imię Josh. To tylko krótka historika o mnie. To, to jest moja pierwsza nagrania mówiąc po polsku. Wiem, że to nie jest zbyt dobrze. Robię bardzo dużo błędów ale mam nadzieję, że rozumiesz wszystko, co mówię. Nic nie czytam. Nic nie czytam. Tylko mówię dopiero, co myślę za moment. Mam nadzieję, że po jeden, że po jeden rok będę słuchał o mojego nagrany i będę popatrzył, jak lepiej mówię niż teraz. Teraz mówię bardzo wolno. Jestem rolnikiem na godzspartwa. Mieszkam w małym domu. Jestem rolnikiem kozy kozy robią mleka. To bardzo dużo, to bardzo dużo pracy na godz Więc musiał budzić się wcześnie rano. Każdego dnia. Zwykle biorą prysznic, powstaje z łóżka, miją zęby i tak dalej. Potem idę do kuchni. Ale z reguły nie jem śniadania, tylko piją kawę. Ludzie mówią, że ja piję za dużo kawę. Ale to nic, ponieważ uwielbiam pić kawę. Bardzo, bardzo lubię pić kawę. Potem... Idą do, do zwierzęta i żywią kozy wodę i jedzenia i, doją, i doje, i kozy, czyli kozy dać mleka. To jest wszystko na dziś, ponieważ... To tylko krótka historika, ale mam nadzieję, że cieszysz się, słuchasz mojego nagrania i dziękuję bardzo, że słuchasz o mnie. Dziękuję znowu, dzięki papa. Pa. Dzięki za nagranie. Szczerze powiem, że bardzo mi się podobało. Być może mieliście jeden problem. Problem z jednym słowem. Josh powiedział, że jest rolnikiem na gotsbartwa. <głos> Oczywiście chodziło o gospodarstwo. Jestem rolnikiem na gospodarstwie. Cieszę się, że nie bałeś się zrobić błędów i że przysłałeś nagranie. Jak widać nawet, gdy robimy jakieś błędy, wszystko nadal jest całkowicie zrozumiałe. Super! Bardzo dobrze, Josh! Teraz zapraszam Was na drugie nagranie, które dostałem. Drugie nagranie dostałem od Franca, który pochodzi z Niemiec, i uczy się polskiego dopiero od roku. Nie chcę wam nic sugerować. Posłuchajcie sami. Cześć Piotr. Mam na imię Franz i mam 19 lat. Jestem z Niemiec. Może być, że dlatego jestem jeden z twoich najmłodszych słuchaczy twoich podcastów. Ja... Zacząłem naukę polskiego w wakacjach ostatniego roku, a właściwie ponieważ nudno no, mi biłem. <głos> Więc nie wiem dokładnie. <głos> Więc teraz uczę się polskiego od prawie jednego roku, ale w tym roku właściwie mam dużo rzeczy do zrobienia, dlatego, że będę albo mam nadzieję, że będę robić moją maturę. Zacząc uczuciu polskiego wykorzystałem podręczniki, podręcznikami z miejskim biblioteką. A wtedy rozumiałem, że nauka tylko gramatyki jest po pierwsze nudna i po drugie nauka każdej pojedynczej reguły nie jest efektywna. I od tego czasu według mnie Rozmowy, mówienie i słuchania są metodami najważniejsze. Z pewnością można dosłyszeć, że mój centrum uwagi nie jest gramatyką, ale obojętne. Kiedy będę zdał moją maturę, będę studiować. I mam nadzieję, że mogę brać udział w programach Erasmus. I potem mógłbym studiować w Polsce. Na, na przykład jednym semestrze, ale nie wiem gdzie dokładnie. Ja Jeszcze byłem tylko raz w Polsce, robiąc podróż przez Europę Wschodnią z moich przyjaciółmi um, i też byliśmy w Krakowie. Bardzo mi się podobało stare miasto i atmosfera w mieście. Również oczywiście cieszyłem się, że mogłem mówić po polsku. Inaczej, tylko mówię po polsku, kiedy pogadam z moich partnerów tandemowych i um, tylko słucham polskiego, jeśl, e, jeśli e, słucham twoich podcastów. Um, z moich partnerów e, tandemowych um, ja ćwiczę z nimi niemieckiego i oni ze mną odwrotnie polskiego i to dużo zabaw. Więc to wszystko na dziś. Bardzo się cieszę, że um, robisz uh, wszyscy podcasty. Um, dziękuję bardzo i pa pa. No i co? Co powiecie? Gdy to usłyszałem pierwszy raz, to opadła mi szczęka. Po roku nauki taki poziom? Niesamowite. Dzięki Franc. To nagranie jest motywacją również dla mnie. Bo pokazuje, że można bardzo szybko dojść do wspaniałych rezultatów. Brawo! Franz napisał do mnie, że oprócz polskiego Zna już trzy inne języki obce Łacinę, francuski i angielski Polski to pierwszy z języków słowiańskich Które zna Franc Brawo, doskonale Bardzo wysoki poziom Języki ojczyste, Josha i Franca Nie pochodzą z kręgu języków słowiańskich Ale obaj świetnie mówią po polsku Posłuchajmy teraz trzeciego nagrania, które dostałem od Nikity z Ukrainy. Nasze języki oczywiście są bardzo podobne. Nikita uczy się polskiego od dziewięciu miesięcy i mówi płynnie po polsku. Posłuchajcie jego nagrania i pytania, które zawarł w tym nagraniu. Dzień dobry, panie Piotr. Mam na imię Nikita, mam 18 lat. Jestem z Kijowa, z Ukrainy. Słucham Pana niezbyt dawno, ale bardzo mnie podoba się, co Pan robi. Uczę się języka polskiego 9 miesięcy na kursie przy polskim domie w Kijowie. Ale Pana usłyszałem tylko gdzieś dwa tygodnie temu. Wszystko rozumiem, co Pan mówi i rozumiem, o czym mówi. Dziękuję Panu za to, że jest taka fajna strona, dokąd można zajść i posłuchać, Coś interesującego na języku polskim. No i mam do Pana jedno pytanie. Słuchałem nagrania, w którym Pan mówił o tym, jak polepszyć swoją wymowę. I tam Pan powiedział, że to jest niemożliwe rozmawiać na języku obcym jak rdzenny mieszkaniec kraju. I to mnie bardzo martwi, dlatego że chcę studiować się w Polsce na kierunku psychologii. I po studiach zostać się pracować w Polsce. No i jak Pan wie, głównym instrumentem psychologa jest mówienie. No i właśnie pytanie, a czy naprawdę jest niemożliwe rozmawiać na języku polskim jak rdzenny mieszkaniec kraju? Dziękuję bardzo za pytanie. Mówisz bardzo dobrze po polsku, ale czy jest możliwe mówić po polsku całkowicie bez obcego akcentu? Okej, okay. kiedyś ludzie mówili, że nie jest możliwe, żeby człowiek stanął na księżycu, a jednak... Myślę, że jest to bardzo trudne Ale masz dopiero 18 lat, więc Może dla ciebie nie będzie to niemożliwe? Pracując jako psycholog Na pewno musisz płynnie mówić po polsku Musisz myśleć po polsku Rozumieć wnętrze Polaków Musisz znać ukryte znaczenie tego co ludzie myślą Mówiąc niektóre rzeczy Ale Czy musisz mówić kompletnie Bez akcentu? Czy to jest właśnie najważniejsze? Z mojego doświadczenia Wynika, że Osoby ze wschodnim akcentem Mają duże problemy Z pozbyciem się go Jednak są Polacy Mieszkający na wschodzie Polski Którzy również mają podobny akcent Zatem czy to tak naprawdę aż tak wielki problem? Na twoim miejscu słuchałbym jak najwięcej polskiego. Bardzo dobrym ćwiczeniem jest też technika shadowing, czyli powtarzanie nagrania, którego słuchasz. Możesz to nagrywać i później porównywać z oryginałem. Okej. Okay. Świetnie, dziękuję bardzo Joshowi, Francowi i Nikicie. Dziękuję Wam za Wasze nagrania. To dla mnie wspaniały prezent na Boże Narodzenie. Tak, tak, jest grudzień, a to oznacza, że już wkrótce będą najpiękniejsze święta. Boże Narodzenie. Wszyscy szykujemy się już do tych świąt Przygotowujemy potrawy Ubieramy choinkę Dekorujemy nasze mieszkania Atmosfera świąt jest wszędzie W domach, na ulicach i w sklepach Opowiadałem już o tradycjach związanych z Bożym Narodzeniem raz. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat, to możecie posłuchać podcastu 242 z zeszłego roku. Dziś chcę opowiedzieć historię, która wydarzyła się 100 lat temu. A dokładnie 100. Jeden lat temu Zamknij oczy Jest rok 1914 Od lipca trwa wojna Na zachodzie Europy Trwają walki pomiędzy Armiami Niemiecką oraz brytyjsko-francuską. Zbliża się Boże Narodzenie. Jest ciemno. Pojedyncze płatki śniegu powoli spadają na ziemię. Żołnierze siedzą w okopach. Jest zimno. Francuski zwiadowca cichutko wychodzi z okopu. Czołga się po śniegu Szkoci siedzą w okopie Piją alkohol i palą papierosy Jeden z nich Zaczyna grać na dudach Niemcy też siedzą w okopie Jedzą i rozmawiają Mają małe choinki A na nich palą się świeczki Żołnierze słyszą śpiew Szkotów. Ta pieśń sprzed lat ciągle we mnie żyje, tak czysta i mocna. Jestem tu, a ze mną moje marzenie o domu. Jestem sam, ja i marzenia o domu. Żołnierze niemieccy patrzą na światło świecy. Myślą o domu, o swoich rodzinach, dziewczynach, żonach, dzieciach. Jeden z nich wystawia choinkę ze światełkami poza okop. Powoli przyłączają się do niego inni francuski zwiadowca widzi światełka wzdłuż niemieckich okopów. Niemcy zaczynają śpiewać. Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem, a u żłupka, panna święta Czuwa sama uśmiechnięta Nad dzieciątka snem Pieśń niesie się nad okopami Słyszą ją Szkoci Słyszą Francuzi Niemiecki oficer Wychodzi z okopu W ręku trzyma choinkę Idzie na sam środek Ziemi niczyjej I stawia tam choinkę Podchodzą do niego Szkoti Francus. Francuz bierze ze sobą szampana. Wznoszą My name is Otto. Otto. toast wesołych świąt. Powoli, nieśmiało z okopów wychodzą żołnierze. W rękach nie mają karabinów, mają lampki, czekoladę. Wino, suchary Żołnierze wrogich armii zbliżają się do siebie Dwa długie szeregi stoją naprzeciwko Mężczyźni patrzą sobie w oczy Jest cisza Niemiec podaje Francuzowi czekoladę w zamian dostaje francuskie wino Inni pokazują zdjęcia swoich żon i dzieci Coraz więcej osób wymienia się drobnymi prezentami Dzielą się czarnym chlebem, sucharami, papierosami, winem Ludzie zaczynają rozmawiać ze sobą Śmiać się Cieszyć tą wspaniałą chwilą Niezwykła atmosfera Unosi się nad polem bitwy Czuć zapach Wina, czekolady Ludzie podają sobie ręce Zaczynają się żegnać Robić znak krzyża W imię Ojca i Syna I Ducha Świętego Amen Rok 1914 24 grudnia Na całym froncie spokój Piękny wieczór Nawet niewierzący przyszliby się ogrzać Być wśród ludzi Zapomnieć o wojnie Ale wojna Nie zapomni o nich Jest 25 grudnia, Boże Narodzenie. Na polu bitwy leżą setki zabitych żołnierzy. W dniu, kiedy narodził się Chrystus, odbył się ich pogrzeb. Ciała Szkotów, Francuzów i Niemców spoczęły w jednym grobie. Żołnierze piszą listy do domów, rozmawiają ze sobą, jedzą, jest spokojnie. Tak wyglądało Boże Narodzenie w 1914 roku. W niektórych miejscach pokój trwał jeszcze kilka dni. Jednak generałowie wyciągnęli z tego wnioski. Zadbali, by to już więcej się nie powtórzyło. Moi drodzy, życzę Wam wszystkim wszystkiego najlepszego Zdrowych, wesołych, ciepłych, rodzinnych, wspaniałych świąt Bożego Narodzenia Oczywiście zapraszam na następne podcasty po polsku Nie przerywajcie nauki polskiego Myślę, że również w przyszłym roku będę mógł Wam pomagać w nauce polskiego I wszyscy zrobicie bardzo szybkie postępy A co najważniejsze Spędzicie wiele miłych, ciekawych chwil słuchając moich podcastów Moich historyjek i innych rzeczy po polsku Dziękuję za Wasze nagrania Za życzenia, które dostaję Jeszcze raz wszystkiego dobrego i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!